Serdecznie pozdrawiam, nikogo nie wyzywam. Ja normalnie nagrywam. Przyklinam tego pata. Serdecznie pozdrawiam i nikogo nie wyzywam. Ja normalnie nagrywam. Przyklinam tego pata. Przyklinam tego pata. Piłeczki. wykończyłeś. Piłeczki. Skurwy nie pierdolony. To kurwa cię zamkniemy do więzienia. Dzienicową z liścia, dziennicową, z liścia poniosło mnie. Precz z takimi ludźmi. Dzienicową z liścia, dziennicową, z liścia poniosło mnie. Precz z takimi ludźmi. Ach. Piłeczki, Ach. piłeczki, wykończyłeś. Piłeczki, skurwysy niepierdolone. Piłeczki, a, a, piłeczki, wykończyłeś! Piłeczki, skórz wyszyty pierdolony? Precz z takimi ludźmi. No właśnie, widziałem, jak pato na czpany. Pierdolony wieśnik. Idzie samochodem, na Po jutro trzeba zgłosić to. Po jutro trzeba zgłosić to. Trzeba zgłosić to. Policja jest w porządku. Policja jest w porządku. No kurwa cię zamkniemy już do więzienia. Piłeczki, a, a, piłeczki, wykończyłeś, piłeczki, skórwysy pierdolony Piłeczki, a, a, piłeczki, wykończyłeś, piłeczki, skórwysy pierdolony Precz Takimi ludźmi. pato no stop, na patos, non no stop, na patos, fato, na no stop. pato no stop, na patos, non no stop, na patos fato, na stop, stop. Dzień dobry, chciałem zgłosić przestępstwo Wojciecha Suchodowskiego z swoimi ludźmi Proszę nie jego złapać Nie wyłapać? Złapać To jest taki guber Tak to być nie może Dziękuję bardzo Teraz jest przyjadę Teraz jest przyjadę Fato On jest opiekunem Fato nie, nie jest podwykłonem. Niech się swoją utopą zajmie. Pato, no stop, Naćpany Pato, no stop, Naćpany Pato, no stop Pato, złap, nie, pato, złap, nie, złap, nie, pato, pato. <śmiech> Kurwa, synu, nie pierdolone. Dzienicową, A wykończyłeś. Dziennicową. Nagrywałeś. Dziennicową. Do gleby. I teraz co? I teraz co? I precz z takimi ludźmi. Z takimi ludźmi. Przyklinam tego pata. Piłeczki. Piłeczki. A wykończyłeś. Piłeczki. Skór wyselnie pierdolony. Piłeczki. A, a, piłeczki, wykończyłeś, piłeczki, skurwyzylnie pierdolony, Precz z takimi ludźmi.